Wibracja 11. Podaruj miłość swoim świętym zmysłom. Święta Czakra to uświęcone miejsce związane z naszymi organami płciowymi. Z tego właśnie względu reprezentuje nasze zdolności kreacji. Dzięki niej jesteśmy zdolni zradzać życie. Co jeszcze możemy stworzyć? Aby wznieść swoje wibracje, w dzisiejszej lekcji zostaniesz poproszony o spojrzenie na swoje organy rozrodcze, tak, na twoje genitalia, z czułością. Z tą częścią ciała związane jest cały ogromny wstydu. To musi się zmienić. Gdzieś w trakcie naszej wędrówki zatraciliśmy związek z naszymi genitaliami. Teraz czas odszukać go na nowo. Te niesamowite organy rodzą życie na ziemi oraz pozwalają nam kochać się z naszym życiowym partnerem. Są święte, przypełnione boskością i reprezentują miejsce kreacji. Dzisiaj prześlij miłość z samego środka serca ku swoim genitaliom. Podziękuj im w ciszy za ich boską rolę w twoim życiu. Kiedy uznasz te święte miejsce kreacji za piękne, nawiążesz wyjątkową więź ze swoją wewnętrzną kreatywnością. Ta część twojego ciała będzie również manifestować całe piękno obecne w twoim życiu. Wibracja na dziś Wyobraź sobie niesamowity strumień światła wydobywający się z Twojego serca aż do genitaliów. Wyobraź sobie, jak obmywa je złote światło bezwarunkowej miłości. Następnie podziękuj im za to, jak wspaniałymi są instrumentami. Wypowiedz, dzisiaj składam honor świętości i mojego ciała. Moje organy płciowe są darem i jestem za nie wdzięczny. Dziś posiadam w sobie światło tworzenia. Czuję, jak swobodnie płynę, i wyrażam to, kim jestem. Podziel się wibracją, przyjmuję wolność dzięki uszanowaniu mojej świętości.